Ewangelia według świętego Jana Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i było Bogiem. To Słowo było na początku u Boga. Wszystko istnieje dzięki Słowu, ale bez Niego nic nie istnieje. W Nim było życie, a życie było światłem dla ludzi. Światło świeci w ciemności, ale ciemność go nie pochłonęła. Bóg posłał człowieka, któremu na imię było Jan. Przyszedł on jako świadek dawać świadectwo o świetle, aby wszyscy dzięki niemu uwierzyli. On sam nie był światłem, miał tylko świadczyć o świetle. Prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka, przyszło na świat. Było ono na świecie, ale świat go nie poznał, chociaż istnieje dzięki niemu. Przyszło do swoich, ale go nie przyjęli. Tym jednak, którzy je przyjęli z wiarą, dało możność stać się dziećmi bożymi. Nie narodzili się oni ze związków krwi ani z pragnień ciała ludzkiego, lecz z Boga. Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało wśród nas. Widzieliśmy blask Jego Majestatu, Majestatu jedynego Syna Ojca. W Nim była pełnia łaski i prawdy. Świadczy o Nim Jan, wołając w natchnieniu, o Nim mówiłem, ten, który za mną idzie, jest większy ode mnie, bo istniał przede mną. Z Jego pełni wszyscy czerpaliśmy bogactwo łaski, bo stare prawo zostało nadane za pośrednictwem Mojżesza, a łaska i prawda urzeczywistniły się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił Go jedyny Syn Bóg, który jest w jedności z Ojcem. On przyniósł wieść o Bogu. Świadectwo Jana polega na tym, że gdy przełożeni żydowscy z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z pytaniem, kim jesteś? Jan nie odmówił odpowiedzi, lecz wyznał otwarcie, nie jestem mój Rzeszem. Pytali go dalej, kim więc jesteś? Może Eliaszem? Odpowiedział, nie jestem. A może jesteś prorokiem? Nie, odpowiedział. Pytali go więc dalej. — No to kim jesteś? Za kogo się uważasz? Musimy przecież dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Wtedy Jan odpowiedział. — Jestem głosem, który rozlega się na pustyni. Prostujcie drogę dla Pana, jak powiedział prorok Izajasz. — Posłańcy ci należeli do stronnictwa faryzeuszy. Zwrócili się oni do Jana z pytaniem — Dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś Mojżeszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan odpowiedział im — Ja chrzczę wodą, ale jest wśród was ten, którego nie znacie. On idzie za mną, a ja nie jestem godny rozwiązać mu rzemykał sandałów. Działo się to w Betanii nad Jordanem, gdzie Jan Chrzcił. Na drugi dzień Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa i powiedział: Patrzcie, to jest Baranek Boży, który bierze na siebie winę świata. To o Nim mówiłem, że nadchodzi za mną ten, który jest większy ode mnie, bo istniał wcześniej niż ja. Nie wiedziałem dotychczas, kim On jest przyszedłem chrzcić wodą, by on objawił się Izraelowi. I oświadczył Jan. Zobaczyłem ducha, który stąpił z nieba jakby lotem gołębia i spoczął na nim. Nie wiedziałem, kim on jest, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział mi. Zobaczysz, jak duch stępuje na niego i pozostaje z nim. To on będzie chrzcił Duchem Świętym. Widziałem to i poświadczam, że On jest Synem Boga. Nazajutrz Jan był tam znowu, a z nim dwaj spośród jego uczniów. Zobaczył, że Jezus przechodzi w pobliżu i powiedział — Patrzcie, to jest baranek Boży. Gdy dwaj uczniowie Jana to usłyszeli, poszli za Jezusem. A on odwrócił się, zobaczył, że idą za nim i zapytał — Czego szukacie? Oni na to — Gdzie mieszkasz, Rabbi? to znaczy nauczycielu. Odpowiedział, chodźcie zobaczyć. Poszli więc, zobaczyli gdzie mieszka i zostali z nim do wieczora. A działo się to około godziny czwartej po południu. Jednym z tych dwóch, którzy słyszeli słowa Jana i poszli z Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Pierwszym zaś, którego spotkali, był właśnie jego brat Szymon, Andrzej powiedział, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. On przyjrzał mu się i rzekł, ty jesteś Szymon, syn Jana. Odtąd będziesz miał na imię Kefas, to znaczy Piotr, czyli Skała. Następnego dnia Jezus postanowił iść do Galilei, spotkał Filipa i powiedział do niego, Chodź ze mną. A Filip pochodził z Betsaidy, rodzinnego miasta Andrzeja i Piotra. Spotkał on Natanaela i powiedział Znaleźliśmy tego, który Mojżesz pisał w Starym Prawie i którego zapowiedzieli prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Wtedy Natanael zapytał Filipa Czy z Nazaretu może pochodzić coś dobrego? Na to Filip, chodź, przekonaj się. Gdy Jezus zobaczył, że idzie do niego Natanael, powiedział o nim, Patrzcie, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Natanael zapytał, skąd mnie znasz? Jezus odpowiedział, widziałem cię pod drzewem figowym, zanim cię Filip zawołał. Wtedy Natanael zawołał, rabbi, ty jesteś Synem Boga. Ty jesteś Królem Izraela. A Jezus na to. Czy wierzysz dlatego, że powiedziałem, iż widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz coś większego niż to. I dodał. Zapewniam Was. Zobaczycie niebo otwarte i aniołów Boga, jak wznoszą się do nieba i przychodzą, do Syna Człowieczego.